Autopromocja Program drugi Polskiego Radia jest 17. Przegląd prasy zagranicznej Tomasz Sajewicz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 akcje dla uczniów wyglądają przy tych rytuałach konfucjańskich bardzo skromnie. Pozostajemy na Tajwanie, które świętuje sukces literacki Yang Shuangze. Jej powieść Tajwański dziennik podróży znalazła się na krótkiej liście nominowanych do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Tym samym po raz pierwszy tajwański autor dotarł aż do finału konkursu. Nominacja to historyczne wydarzenie dla Tajwanu i odzwierciedla rosnące zainteresowanie literaturą tajwańską na świecie pisze Tajwan News. Zwycięstwo byłoby pierwszym osiągnięciem Tajwanu w historii konkursu. Tegoroczna lista nominowanych obejmuje pisarzy i tłumaczy z ośmiu Krajów, z których większość stanowią kobiety. Tajwański Dziennik Podróży to powieść historyczna, której akcja rozgrywa się w 1938 roku i która zgłębia przyjaźń i tożsamość kolonialną poprzez kulinarną podróż po Tajwanie. Książka została przetłumaczona na wiele języków, w tym angielski, japoński i koreański. I sztuki koreańskiej triumfalnego pochodu przez świat ciąg dalszy. Dziewięć koreańskich spektakli i wydarzeń artystycznych zostało oficjalnie zaproszonych do udziału w tegorocznym festiwalu w Avignonie we Francji, poinformowali organizatorzy. I stało się tak po raz pierwszy w historii festiwalu. Wśród najważniejszych wydarzeń, powieść nobliski Hank Hank, nie mówię żegnaj, zostanie zaprezentowana w formie wykładu, performansu. Francuska aktorka Isabelle Huppert i koreańska aktorka Lee Jung przeczytają pierwszy rozdział wieści przedstawiający tragedię masakry na wyspie Jeju 3 kwietnia. Przed wydarzeniem Hans spotka się z francuskimi czytelnikami. Ponadto dramatopisarz Kuzia Ha Pierwszy azjatycki laureat prestiżowej międzynarodowej nagrody i Psena, zaprezentuje trzy dzieła. Kukułkę, Haribo kimchi oraz historię koreańskiego teatru zachodniego. Festiwal, który odbędzie się w dniach 4, 25 lipca w tym roku ustanowił język koreański oficjalnym językiem gościnnym, aby uczcić rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Koreą Południową a Francją. Co ważne, festiwal Zawinionu zadebiutuje w Korei Południowej w październiku w ramach festiwalu sztuk performatywnych w Seulu, który odbędzie się w dniach 10-15 października. Trasę azjatycką przeglądał dla nas Tomasz Sajewicz. No i tak jak mówiłem, nie tylko o tym, co w Korei, ale także o tym, co w Awinionie. Pięć e, minut, prawie po 17.00, gość nasz za pięć minut. E, a teraz muzyka Frica Chryslera. Wilde Frank. Gański fryca Chrislera yy, Wille Frank grała na skrzypcach, a na fortepianie towarzyszył jej Jose Gajardo. 10 minut po 17 pora na kolejną rozmowę w naszym programie. Gość dwójki. Pilchy. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Sławomir Narloch, reżyser teatralny i operowy, a rozmawiać będziemy w związku z przygotowywaną przez pana premierą kandyda w Teatrze Wila Machorzycy w Toruniu. Dzień dobry. Wi witam <grym> bardzo serdecznie w studio w Toruniu. Myślę, że taką cechą wyróżniającą pana teatr są nieoczywiste dzieła, które bierze pan na warsztat i adaptuje na sceniczne deski. Był już nieco zapomniany karnawał warszawski Cyryla Danielewskiego. Poczytna powieść Joanny Kuciel-Frydryszak, czyli chłopki, a tym razem powiastka filozoficzna Woltera. I chciałam zapytać, czy w swojej twórczej pracy takim pierwszym wyzwaniem, które panu towarzyszy, jest właśnie to wyzwanie adaptatora, czyli szukanie tych tekstów literackich, które niejako stają się jakimś drogowskazem i punktem wyjścia do dalszej pracy. Faktycznie te decyzje, za jaki tekst zabrać się w teatrze, są... Różnymi drogami te decyzje chodzą, a absolutnie one są kluczowe i jest to nieustające właściwie zadawanie sobie pytania. Zadaję je sobie, ale też w takim sensie sobie, że zastanawiam się, co zaproponować moim realizatorom, a przede wszystkim aktorom do pracy i jak teatr może dzisiaj odpowiadać na świat wokół nas, bo teatr zawsze, dlatego jest tak niezwykłym medium i tak e, kocham go robić, ma tę niezwykłą cechę, że on zawsze rezonuje z tym, co jest za oknem, co nas dotyczy. Więc te wybory tekstowe są niezwykle trudne. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak, jak świat dookoła nas biegnie w jakimś szaleńczym tempie, jak przedziwne, czasami druzgocące rzeczy się dzieją. I jak teraz szukać tekstów czy tematów, którymi można w jakiś sposób się ustosunkowywać do tego świata. Staram się sam sobie, jak mówię dowcipnie, robić artystyczny kuku i szukać bardzo różnych, różnych przede wszystkim wyzwań wynikających z inspiracji literaturą dla samego siebie, żeby dobierać się do opowiadania tego świata od bardzo różnych stron i bardzo różnych perspektyw i stąd na przykład te teksty, o których o których pani redaktor powiedziała, są właściwie zupełnie z różnych beczek. A kiedy przypomniałem sobie dwa lata temu właściwie już o takim tekście jak Kandyd, bo wiadomo pewnie teraz zdaje się są tylko już na tak zwanym rozszerzeniu jakieś fragmenty tej lektury, ale ja jeszcze pamiętam w liceum czytałem, czytałem Kandyda i przypomniałem sobie o takim tekście pamiętam, że to była jakaś po prostu z czasów szkolnych przyjemna lektura. Postanowiłem przeczytać, no i okazało się, że być może jest teraz czas właśnie na kandydata. Czy tym samym to znaczy, że ten pana kandydat będzie się przeglądał we współczesnej historii, we współczesnym świecie? Bo to taka opowieść o przemierzaniu świata, pełnego podziałów, konfliktów, świata obłudy, zdrady. No i właśnie to, co, to, co pani powiedziała, to jest no, uderzające jak ten tekst... Y Niestety jest, niestety brzmi aktualnie, mimo że to jest przecież tekst oświeceniowy z, z końcówki XVIII wieku, czytanie go dzisiaj... Ale robi też coś takiego bardzo wywrotowego, bo, bo przecież Voltaire pisał ten, ten tekst, tę powiaskę filozoficzną, jako tekst bardzo ironiczny, czasami bardzo, czasami bardzo dowcipny. I to moje wrażenie, właśnie takie szkolne, ja pamiętam, że to była bardzo zabawna, bardzo zabawna lektura. I ten tekst ma taką tradycję też wystawiania, że on w taki bardzo groteskowy i ironiczny sposób jest wystawiany no z takim właśnie oświeceniowym sznytem takiego teatru trochę dworskiego takiego ku, ku zabawie, a kiedy dzisiaj czyta się tę opowieść o świecie, bo Kantyt przemierza właściwie wszystkie kontynenty i przemierza świat, na którym toczą się nieustające wojny. Tam właściwie co kawałek są jakieś wręcz przerażające opisy gwałtów, wojen, wszystkich ze wszystkimi i czytanie dzisiaj tego tekstu było dla mnie takie niezwykle ciekawe, pod tym względem właśnie, że to moje wrażenie takiej dowcipnej lektury, ono zostało bardzo brutalnie zredukowane, no właśnie przymierzając do tego to, co się dzieje dookoła nas, więc nie będziemy w tej naszej interpretacji uciekać momentami od jakiegoś takiego naddatku i przesytu i groteski, którą Voltaire stosuje. Ale myślę, że dosyć ciekawie uciekamy od takiego, takiego odczytania Kandyda właśnie wyłącznie jako tekstu, który jest zabawny i dowcipny. Wspomniał pan o tych podziałach, konfliktach, obłudzie i zdradzie, które jakoś z, ze strony tekstu Woltera widać. Ale można też powiedzieć, że Kandyd to także optymizm i taki lekki, czasami zabawny wręcz ton samej narracji czy ta lekkość także będzie widoczna w samej inscenizacji. Tak, zostawiamy oryginalny tytuł, bo pełen tytuł to kandydat czyli, czyli optymizm. optymizm. Dokładnie mhm. tak. I e, myślę, że... No cóż to za przedziwne słowo dzisiaj optymizm, prawda? Bo z jednej strony, co to znaczy być dzisiaj optymistą, czy chcemy być optymistami? Zresztą też w spektaklu do tego nawiązujemy. Jest cały szereg, czy pewna nawet moda dzisiaj wyciszania się, szukania ucieczki gdzieś wewnątrz, w duchowości, bardzo różnie rozumianej. I staramy się ten świat, Świat jakoś uporządkować. Kandyd też i to jest coś, z czym ja nie do końca się zgadzam, bo w takich wszelkich opracowaniach główny bohater Woltera jest kandyd y, jako ten bardzo naiwny człowiek, przejmujący ten świat jakoś bezrefleksyjnie. A to, co mnie uderza w tej opowieści, to opowieść o po prostu mężczyźnie, które właściwie osiągnął wiek dojrzały i co to znaczy być, być dzisiaj w ogóle facetem. O, to jest bardzo kolejne ciekawe, ciekawe hasło, bo robiąc chłopki całkiem nie, niedawno zajmowałem się jakoś tematami kobiecymi i tą sferą, a teraz jakby zajmuję się jakoś co to znaczy być dzisiaj mężczyzną. Szczególnie w tym kontekście wojennym, który tak bardzo teraz nam doskwiera i jakąkolwiek audycję włączymy albo jakąkolwiek gazetę otworzymy, na każdej stronie pada słowo wojna i mam wrażenie, że to słowo wojna jakoś na nowo, choćby w gronie nie wiem, moich znajomych uruchomiło taką dyskusję, co to znaczy być dzisiaj mężczyzną. To znaczy ja staję dzisiaj, jeżeli będzie taka konieczność, oby nie, staję do walki o moją rodzinę, o siebie, o tak zwaną ojczyznę. Uciekam, bo jestem tchórzem, bo nie chcę zginąć, bo na zachodzie można żyć w tym czasie jakoś spokojnie i ułożyć sobie życie, bo przecież wszyscy znamy doskonale języki. Od tej strony tej właśnie takiej wojennej, co to znaczy być dzisiaj tym mężczyzną? I to jest bardzo bardzo ciekawy temat właśnie dla Kandyda. Ten świat wokół i na próbach opowiadam, opowiadam aktorom, że robimy takie przedstawienie o, o człowieku, który jest w jakimś wirze świata. Ten wir dookoła niego e, jest rozpędzony i on próbuje sobie ten świat jakoś ponazywać. Co jest też ciekawe, Kandyd przecież to jest epoka oświecenia, a więc czas, kiedy ludzie pisali wielką encyklopedię francuską i wierzyli w to, że o to rozum i wiedza doprowadzi nas do wiecznej szczęśliwości, co no chyba nie do końca się udało. Więc jest to taka opowieść o tym, że, że jako ludzie bez przerwy, obojętnie jakie są czasy, staramy się ten świat cały czas jakoś sobie układać i szukać różnych strategii, jak sobie z tym światem radzić, a że to szaleństwo na, na, na stronach tej lektury Woltera jest jakieś niezwykłe, to Mam wrażenie, że to jakoś dojmująco opisuje również ten rozpędzony świat, który dzieje się dzisiaj wokół nas. Powiedział Pan o tym sprawdzeniu siebie, czy też tym, że sprawdzamy siebie w roli mężczyzny w stosunku do wcześniejszego spektaklu na deskach teatru współczesnego w Warszawie, czyli chłopek. Ale mam też takie poczucie, że to jest też taka opowieść o sprawdzeniu siebie w ogóle jako człowieka, czyli tej próbie, Człowieczeństwa. Dokładnie tak. No bo na swój użytek taki teatralny mówię, że wydaje mi się, że teatr czasami jest od banałów. To znaczy od, od przypominania jakichś takich cały czas podstawowych rzeczy, bo nie brzmi bardzo atrakcyjnie, że zapraszamy teraz widzów do Teatru Chorzycy, że robimy przedstawienie o tym, czym jest to nasze człowieczeństwo. Przecież zajmujemy się tym, jako ludzie uprawiający bardzo różnego rodzaju sztuki właściwie cały czas. Cała sztuka właściwie nieustająco codziennie zadaje sobie pytanie kim jest człowiek, po co tutaj jesteśmy i dokąd zmierzamy. To jest jakieś cudowne, że my cały czas Czas, nie potrafimy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Kandyd dokładnie z tej samej pozycji, takiej bardzo, w tym sensie myślę, że bardzo łatwo można się utożsamić z tą kondycją kandydata. Człowieka, który goni po świecie i próbuje sobie odpowiedzieć na jakieś zupełnie podstawowe pytanie. I ta lawina tych pytań spada na niego nieustająco. I mimo, że próbuje bardzo różnych strategii poradzenia sobie z tym światem, ta odpowiedź na to, kim jestem... Cały czas, cały czas nam umyka i ta, ta odpowiedź no jest jakoś właściwie nieosiągalna. A z drugiej strony musimy sobie na to pytanie cały czas odpowiadać i w tym dopatruje się też jakiegoś sensu tego człowieczeństwa, o którym teraz rozmawiamy. Mówił pan też o oświeceniowej wierze w rozum i takim zaufaniu do rozumu, którą też w przedstawieniu poddaje pan w wątpliwość. Ale coś, co też Pana jakoś, jako twórcę wyróżnia, mam wrażenie, i co Pana fascynuje w teatrze, to także muzyczność tekstów, czy też y, kompozycje, które które pan wpisuje w dane inscenizacje i chciałam się zapytać, czy w przypadku Kandyda też taka zabawa dźwiękiem, muzycznością, muzyczną stroną przedstawienia także ma miejsce. Zgadza się, przygotowujemy w Teatrze Chorzycy, myślę, że możemy powiedzieć widowisko, bo szukałem cały czas jakiegoś takiego formy teatralnej na to, żeby opowiedzieć ten niezwykły rytm tej opowieści Woltera i pewien wręcz nadatek zdarzeń bohaterów, bo Kandyd spotyka pewnie setki postaci i bohaterów, bohaterów na swojej drodze, więc musieliśmy to skondensować, ale szukałem takiej formy właśnie i plastycznej, i muzycznej, która może opowiedzieć jakby to szaleństwo świata, który dotyczył i kandyda, ale też dotyczy nas. Więc mamy taką też ciekawą, przestrzenny pomysł na to, bo będziemy mieli widownię po obu stronach. Mamy widownię taką klasyczną, ale też widownię z drugiej strony ustawioną na scenie. I co ciekawe, to zdradzę, bo to myślę jest takim no, wyzwaniem dla nas jeżeli chodzi o produkcję tego spektaklu, ale myślę, że też czymś ciekawym dla widza, bo niektóre sceny dzieją się zupełnie inne dla jednej, a zupełnie inne dla drugiej widowni. Te widownie czasami są rozdzielone i to jest gdzieś taki mój pomysł ironiczny właśnie na ten taki związek przyczynowo-skutkowy, w który kandyd wierzy. Że jeżeli coś się wydarzy, to to jest zaczątkiem do jakiegoś innego zdarzenia. No dobrze, ale co jeżeli po jednej stronie świata ta rzecz się nie wydarzy? To bieg zdarzeń jest zupełnie inny. Więc myślę, że będzie warto przejść kilka razy na, na to przedstawienie i usiąść po zupełnie innej stronie widowni, bo zobaczymy na przykład zupełnie inne zakończenie. Ale wracając do tej muzyczności tym razem zaplanowaliśmy taki bardzo bardzo rozbudowany kilkunastominutowy utwór Wolter napisał taki, taki poemat, który nazywa się Poema o zapadnieniu Lizbony, czyli jest to właśnie utwór opisujący w poetycki sposób trzęsienie ziemi w Lizbonie, bo ono było też zaczątkiem do powstania kandyda, bo właśnie oświecenie wiek rozumu i wiara jakby w optymizm i w to, że świat ma swój porządek, związek przyczynowo-skutkowy, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów. I wtedy przyszło trzęsienie ziemi. Lizbona, która była wtedy jednym z najbogatszych miast Europy, po prostu w kilka minut przestała istnieć. I wtedy Wolter mówi, hm, no panowie, no bo przede wszystkim oczywiście panowie pisali między innymi wielką encyklopedię francuską. Panowie chyba z tym naszym widzeniem świata, że żyjemy, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów i rozum doprowadzi nas do, do wiecznej szczęśliwości. Chyba jest coś nie tak, skoro zdarzają się tak, e, tak straszne rzeczy, jak e, trzęsienie ziemi w Lizbonie. I to był taki duży duży przełom w tamtym myśleniu i, i na kanwie tego powstał i też poemat o zapadnieniu Lizbony. I my ten, ten utwór poetycki rozbudowujemy właściwie do takiej kantaty, która jest no, bardzo gorzką, przestrogą o tym, że dzieją się na tym świecie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, bo jak możemy wytłumaczyć, że, że jedno z najpiękniejszych miast świata w kilka minut przestało istnieć. Myślę, że dzisiaj w tej, w tej sytuacji takiego świata, który gdzieś tam się cały czas rozpada, każdego dnia, każdą godziną, ten utwór jakoś bardzo przejmująco brzmi i będzie to kantata na solistkę i, i cały chór wielogłosowy Również od strony muzycznej będziemy poruszać się po bardzo różnych stylach. Właściwie chcemy zmieścić taką całą historię muzyki, całą historię świata. To jest kompozycja autorska, na stałe współpracuje z kompozytorem, aktorem też Teatru Narodowego w Warszawie, Jakubem Gławlikiem, który tę kompozycję specjalnie na, na okazję tej premiery stworzył. I jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to jest właśnie tekst Woltera, poema o zapadnieniu Lizbony. Czy ta kantata muzyczna będzie miała taki charakter trochę jak chór grecki, to znaczy takiego komentowania tego, co właśnie na scenie się dzieje, jakiegoś rodzaju riposty? Dokładnie tak. Wolter tak w tekście napisał, to jest, to jest właściwie rozmowa narratora który reprezentuje, czy chce obudzić ludzkość, która mówi, przecież wszystko jest najlepiej, a on mówi, no dobrze jest najlepiej, ale skoro, skoro jest trzęsienie Lizbony i właściwie jesteście, jesteście już nieżywi, to dlaczego cały czas w to wierzycie? Jest to bardzo gorzki, bardzo gorzki utwór. Proszę sobie wyobrazić, że on też absolutnie poddaje wątpliwość właściwie istnienie Boga, czy działanie Boga, że Bóg, Bóg w tym utworze jest okrutny i to jest końcówka XVIII wieku. Nawet jak o tym opowiadam, to mam takie poczucie, że, że, że to takie koło zamachowe historii, ta nieznośność powtarzania się tej historii jest czymś, co jest jakoś no, bardzo bolesnym doświadczeniem. Oczywiście, żeby tak nie kończyć zupełnie w mroku tej, tej opowieści o Kandydzie, Kandyd kończy się tym cudownym zdaniem, że, co, że spotyka na w końcu, na ostatnich stronicach starego ogrodnika i kandyd pyta się go, co mamy w życiu zrobić, skoro ten świat cały czas ten się rozpada i nie możemy znaleźć sensu. I ogrodnik wypowiada to, to słynne zdanie, że trzeba uprawiać nasz ogródek. I w tym no, cały czas widzę jakąś nadzieję, że jednak, bo tym ogródkiem jest z jednej strony drugi człowiek i to, że, że musimy się jakoś cały czas widzieć, widzieć w sobie i w sobie, i w, i w drugim człowieku to człowieczeństwo i spotykać się jakoś, jako właśnie ludzie, którzy wszyscy jesteśmy równi w tych poszukiwaniach i w tym sensie jest to pocieszające, że razem płyniemy przez, to, przez te morza świata. Czasami ta podróż jest okrutna, ale mamy jeszcze siebie i dla mnie to... Czym jest ten ogródek, który możemy uprawiać, to jest, to jest ten drugi człowiek. To jest to dbanie o tego brata, który, który cały czas jest obok nas. No i dlatego jeszcze zajmuje się teatrem, że wierzę w człowieka. To byłaby bardzo piękna puenta naszej rozmowy, ale chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo kilka lat temu w wywiadzie dla miesięcznika teatr powiedział pan, że obserwuje targetyzację teatru. To dotyczy teatrów, szczególnie w dużych miastach, że publiczność zawsze dostaje to, czego chce. Czy dalej pan w takim poczuciu młodego człowieka żyje, czy też w jakimś sensie zauważył pan zmianę na poziomie tematów czy języka spektakli, która się dokonała w teatrze? Myślę, że i tutaj jakoś nie jestem rygorystyczny, jeżeli na dany typ teatru, na dany styl jest, jak to się brzydko mówi, zapotrzebowanie, ale ja nie boję się czasami mówić o... O widowni, czy to tej relacji twórców i, i widzów też w takich, w takich słowach. Jeżeli, jeżeli ludzie potrzebują danego rodzaju teatru, to znaczy, że, że on jest potrzebny do, do opowiadania świata. I ta targetyzacja, o której, o której mówiłem, coraz bardziej jakoś ją akceptuje, czy nie mam takiej ambicji też wystartowania w tej, w tej wyścigu i nie uważam, że któryś teatr jest lepszy, a któryś gorszy. Przede wszystkim, bo wracamy trochę, jak kandyd, zapętlamy naszą podróż i wracamy do, do początku opowieści. W tych decyzjach swoich repertuarowych to zabrzmi może dosyć zaskakująco, ale zaczynam od takiego całkiem egoistycznego punktu widzenia. To znaczy szukam takich tekstów i takich tematów, które, w których ja potrafię się odnaleźć, które mi coś, jak to się dzisiaj mówi, mi coś robią, wydają mi się interesujące, wzruszają mnie. Czasami sprawiają jakieś moje wątpliwości, czy czasami gniew, że z czym się nie zgadzam, ale szukam najpierw jakiegoś mojego zainteresowania wobec tematu. Nie wierzę w robienie spektakli na zamówienie, czy nie szukam tematów, które o będą ciekawe, czy... To jest szansa na to, że Spektrak będzie zapraszany na najważniejsze festiwale w Polsce. Zupełnie nie to towarzyszy mi w tych, w tych wyborach. Raczej szukam czegoś, co dla mnie wydaje mi się bolesne i interesujące dla mnie, bo wtedy mam taką nadzieję, że będę w stanie i poprowadzić aktorów w ten świat, a tym samym, jeżeli zarażę aktorów jakimś moim zainteresowaniem tym tematem, to liczę na to, że ta, ta opowieść będzie na tyle uniwersalna, że nawiążemy rozmowę z widzami. A dialog z widzem jest dla mnie zawsze najważniejszy i w tym sensie on, on decyduje o tym, czy, czy jakiś teatr jest potrzebny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam Państwa do Odwiedzenia teatru Wilama Machorzycy w Toruniu, ale też innych teatrów, w których y, oglądać można przedstawienia Sławomira Narlocha, warszawskiego teatru, komedia teatru narodowego. Czy Oćby. choćby ostatnio w teatru Jaracza wolsztynie. zapraszam na Pana Tadeusza. No właśnie, muzyczna forma Pana Tadeusza y, e, także się Na pojawiła. zachętę musical i przynosimy Pana Tadeusza w świat, uwaga, antyku. Bardzo panu dziękuję Bardzo za rozmowę. Dziękuję. Premiera kandyda już 26 kwietnia w Teatrze Wila Machorzycy w Toruniu. Monika Pilch, do usłyszenia. W programie Wybieram Dwójkę, nowe nagranie kwartetu Kieroskuro kolejny album z serii poświęconej kwartetom Ludwiga Van Beethovena, ukazał się 20 marca, a z tego właśnie albumu Presto z kwartetu Emolopus 59, numer drugi. Program Wybieram Dwójkę trwa, Adam Suprynowicz przed mikrofonem, już za chwilę jeszcze jedna rozmowa, której nie należy przegapić, a w odcinku archiwalnym dzisiaj ciąg dalszy wspomnień z historii wolnej Europy. Teraz jeszcze Pino de Vittorio. ku turchini, Nube ok. Tu kupi, ok. Curva non è da mi lo sapiti. Curba non è da, mia lo sapiti e do lì e do i là. C'è curva vostro, padre e vostra madre, c'è curba vostro. Pace, postra, macie, do i li e do la. No chide, nie chiede, i te, e do i la. Ringrazio, della bontà che ha viti, io vi ringrazio. della la bontà che ha e do i li, e do i la. Dunati o vostro cuore, a chi bolliti, donate o vostro cori Goria che ti violetta e violati! Oh chi turchini, non meccurati, oh chi turchini. Okay. Turkini z albumu Pieśni dawnej Kalabrii, Pino de Vittorio i Laboratorio 600 y, pod kierunkiem Franka Pawan. Liczba książek przetłumaczonych przez Sławę Lisiecką przekracza już setkę. W zeszłym tygodniu odbyła się kolejna premiera nowego przekładu zbioru opowiadań franca Kawki, Lekarz Wiejski. Premiera szczególna, bo połączona z uroczystością wręczenia Sławie Lisieckiej złotego medalu za służony kulturze Gloria Artis. Okazję do spotkania z legendarną tłumaczką wykorzystał Jakub Kukla. Sława Lisiecka, wybitna tłumaczka, która generację czytelników wprowadzała i wprowadza do świata literatury niemieckojęzycznej. Do świata tłumaczy pani weszła z przytupem i to jeszcze na bardzo wysokich 18-centymetrowych obcasach. Z czego wtedy wynikała ta przemożna chęć, żeby Tłumaczyć. Zawsze interesowałam się językami. Uczyłam się esperanta. Ludwik Zamenhof lubi to. Mówiłam po esperancku bardzo dobrze, dzisiaj już sporo zapomniałam. To mi też otworzyło głowę na inne języki. Na włoski, francuski, hiszpański, niemiecki. I zawsze wydawało mi się, że pośrednictwo pomiędzy kulturami jest niezwykle ważne i że być może... Ta rola byłaby rolą dobrą dla mnie. Prawdę mówiąc, chciałam studiować filologię orientalną. Ale w danym roku nie było w Warszawie przyjęć na filologię, bo co dwa lata były studia orientalne. Więc poszłam na gerbenistykę i do dzisiaj tego nie żałuję. Czy pani utrzymuje swój specyficzny styl pracy i najbardziej efektywna? Jest w godzinach nocnych, wtedy się pani pracuje najlepiej? Nadal, nadal, nadal. To jest no, przyzwyczajenie takie, wie pan, jak się miało małe dzieci, w domu ta kobieta nie mogła, nie mogła pracować w ciągu dnia, chociaż ja często to robiłam, dziecko mi spało na ramieniu, a ja stukałam w maszynę, ale głównie pracuję w nocy dzieci spać i ja siadałam wtedy do, do pracy i długo w noc pracowałam. Jak to pogodzić z funkcjonowaniem w rzeczywistości, gdzie czasem trzeba coś załatwić w urzędzie, sprawunki, uczelnia i tak Tragedia. Musiałam to wszystko jakoś godzić. Praca tłumacza o tyle jest dobra, że jest się właściwie panem swojego czasu, prawda? Więc mogłam porobić wszystkie te sprawunki, przespać się odrobinę, kiedy byłam zmęczona i siadać wtedy właśnie w nocy czy późnym wieczorem do pracy i... No i jakoś tak trzeba było ciągnąć ten wózek. Wróćmy do Kawki. Gdybyśmy przyjęli roboczo skalę trudności od jednego do 10, gdzie jeden to jest literatura użytkowa, 10 to Thomas Bernhard, gdzie prasowałby się Kawka? Kawka na pewno przynajmniej 8 albo 9, a Thomas Mann, którego Czarodziejską Górę w tej chwili tłumaczy, to na pewno jest 14 powiedzmy jest to książka, która bardzo mi się daje we znaki. W tej chwili tłumaczę drugi tom, który przetłumaczył przecież profesor Tatarkiewicz pod pseudonimem. Próbuję jakoś inaczej tłumaczyć, używać różnych synonimów, ale on myśl Mana bardzo dobrze, bardzo dobrze zrozumiał i bardzo dobrze oddał w polszczyźnie. Ale chcę powiedzieć, bo to chyba ważne jest, że... To zawsze jest trudność dla tłumaczy, którzy jakieś wielkie dzieła tłumaczą po innych tłumaczach, prawda, żeby nie było plagiatu. Ale ja wychodzę z takiego założenia, że tam gdzie tłumaczowi poprzedniemu udało się coś oddać w punkt na 100%, to ja przejmuję to tłumaczenie, bo uważam, że lepiej jest dać lepsze tłumaczenie niż gorsze. Po co ja mam gorsze wymyślać? To jest podejście, które wymaga i szacunku i pokory wobec poprzedników i innych tłumaczy. Powiedziała pani kiedyś, że tłumaczy średnio dwie do trzech stron, jeśli to jest Lżejsza literatura nawet do pięciu stron dziennie, chociaż zdarzają się i takie teksty, kiedy to są raptem cztery zdania. Gdzie w tej układance jest Tomasz Mann? No bardziej przy tych czterech zdaniach. Yy, myślę, że czasem tłumaczę dwie, trzy strony jego, ale to rzadko. Raczej jedną stronę i jestem zmęczona. Są też takie momenty, dużo takich momentów jest, dużo takich miejsc, gdzie prawdę mówiąc nie za bardzo wiadomo, co dane zdanie znaczy. W związku z czym ja patrzę na przykłady, na angielski, na francuski, na włoski, rosyjski, co tłumacze zrozumieli, każdy co innego. Albo opuszczają to zdanie, które mnie sprawia kłopot, i to się dzieje na przykład w polskim tłumaczeniu również, albo coś wymyślają po prostu, a ja siedzę i się morduję, idę zmywać jak zwykle ręcznie, bo to mi, bo wtedy łatwiej mi się myśli i wymyślam coś, co myślę może być miarodajne, bo ja tam nie popełniam błędów. Tak długo siedzę nad każdym zdaniem, żeby ono wyrażało dokładnie to, co jest logiczne i co jest sensowne. Przy okazji, dzięki prozie Tomasza Mana, zostanie pani perfekcyjną panią domu. Tak, tak, tak, oczywiście. To na sam koniec skorzystam z okazji i zapytam, dlaczego zwykle Franciszek Schubert, ale prawie zawsze franckawka. Kawka? Uzus, tradycja? Myślę, że dzisiaj już mówimy Franz Schubert, już nie mówimy Franciszek Schubert, podobnie jak nie mówimy już Tomasz Mann, a przecież przez wiele lat tak mówiliśmy. Jest już teraz taka tendencja, od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, tam nastąpiły po prostu zmiany w tym sensie, że wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej używają już oryginalnych imion i nazwisk. I raczej w tę stronę idziemy. Nawet Niemcy piszą nasze eu polskie on i eu. Bardzo się starają. Oczywiście wymówić tego nie potrafią, ale <grym> to jest tendencja już taka ogólnoeuropejska, nawet ogólnoświatowa, powiedziałabym. Czyli Franza Schuberta zawdzięczamy Unii Europejskiej. Tak bym powiedziała, tak. Sława Lisiecka, wybitna tłumaczka. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo. A rozmawiał z tłumaczką Sławą Lisiecką Jakub Kukla. Gratulujemy złotego medalu zasłużony kulturze Gloria Artis i czekamy na czarodziejską górę. Kanon Pachelbela, Johanna Pachelbela, La Folia i Leila Szajek, skrzypaczka, która kieruje tym zespołem. Za 10,5 minuty będzie 18. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Wracamy do wspomnienia o narodzinach monachijskiej szczekaczki, jak w języku propagandy PRL określano wolną Europę. W języku służb PRL-owskich kryptonim operacyjny stacji brzmiał szerszenie. Otóż Gniazdo Szerszeni miało swoją premierę w dniu 3 maja 52 roku. W składzie pierwszej redakcji Głosu Wolnej Polski był Tadeusz Nowakowski, pseudonim antenowy Tadeusz Olsztyński. Tak wspominał nastroje wśród progresywnego otoczenia towarzyszące w owym czasie uruchomieniu stacji. Antykomunizm uważany był za gruby nietakt za coś, co zagraża ładowi Pojałtańskiemu, czyli pokojowi. Mój nieżyjący już przyjaciel poeta Horst Binek, były więzień w Orkuty, powiedział mi kiedyś naraziłem się różowym pięknoduchom w Hamburgu, gdyż zamiast cierpieć pod Hitlerem, cierpiałem pod Stalinem. Nie moja to jednak wina i błąd, nie miałem wpływu na wybór właściwego prześladowcy". Jak wyglądało Monachium na wiosnę 52 roku? W rekordowym czasie dźwignęło się z gruzów. Już nie mitologiczny Feniks wyrósł z popiołu, ale hipopotam piwem wzdęty. Pogodny ludek bawarski przysłuchiwał się w ogródkach denty orkiestrze. Mimo przegranej wojny miasto promieniowało radością życia, której brakowało wówczas w szarym Londynie gdzie butelka okrutnego algierskiego wina, po którym kotom schodziła sierść, była symbolem dolce Vita. A tutaj taki kontrast, bonachium otoczone lasami, jeziorami, górami, po kamiennej dżungli londyńskiej metropolii miało w sobie coś z kurortu, a już piękny English egarten angielski ogród, fotogeniczniejszy, był od Hyde Parku. Nie mniej jeszcze tu i tam niejedna zabytkowa budowla z tumem mariackim na czele nosiła ślady alianckich nalotów bombowych. Zwłaszcza w okolicy ratusza ten pseudo gotycki ratusz ma wieżę, a na tej wieży z Kurantym trzy razy dziennie dwie figurki ruszają konno na siebie. W tym turnieju rycerskim jak utrzymują przewodnicy, bawarski osiłek wysadził siodła polskiego rycerza. Namiętny patriota, nasz kolega, historyk Tadeusz Piszkowski narażał się przewodnikom, protestując w tłumie przeciwko zniekształcaniu historii. Ilekroć, proszę Państwa, przechodzę obok ratusza, przypominam sobie, że 30 kwietnia 45 wjechał przed okopconą bramę na jeepie pierwszy amerykański żołnierz. Nazywał się Ernst Langendorf. Siedem lat później został referentem prasowym naszej rozgłosi. Podpisał był wówczas kontrakt pracy z dyrekcją amerykańską pod jednym warunkiem, że w czasie urzędowania razem z nim za biurkiem zasiędzie umiłowany pudel. Tak się też działo. Miłośnicy patosu nazywali Amerykanów towarzyszami broni, inni zaś partnerami, chociaż pojęcie partnerstwa bywa elastyczne. Wyznawca wulgarnego marksizmu mógłby tutaj szepnąć na stronie, że kto łoży na jakiś cel miliony dolarów, ten z reguły ma więcej do powiedzenia na temat swojej inwestycji niż pracobiorca. Inwestycji, dodajmy, po 40 latach da się to skonstatować z naciskiem, która zaowocowała ponad wszelkie oczekiwania. Amerykanie przez samą swoją obecność codzienną w eterze manifestowali, że Europa Środkowa i Wschodnia nie zniknęła z ich pola widzenia. Natomiast naszemu społeczeństwu w kraju potrzebne były nadziejonośne właściwości radiostacji. Nadzieja jest tlenem duszy. Przed rocznicą inauguracji programu Radia Wolna Europa, nadawanego z Monachium, przypominamy głosy uczestników tego wydarzenia. Dziś Tadeusza Nowakowskiego, kolejne już w przyszłym tygodniu. będzie te fragmenty prezentować jak zawsze Andrzej Mietkowski. Tak, kończymy dzisiejszy program Wybieram Dwójkę. Przygotowała go Beata Stylińska, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, muzyką oprawiła Magdalena Łoś, a mówił do Państwa Adam Suprynowicz. Za chwilę klub jazzowy i Andrzej Zieliński. Dzisiaj jest wieczór koncertowy, bo o 19.30 połączymy się z Katowicami, skąd będziemy transmitować Koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z bardzo ciekawym programem, bo w programie obok 9 Symfonii Antona Brucknera drugi koncert fortepianowy op. 28 Sergieja Bortkiewicza kompozytora tyleż ukraińskiego, co trochę też i polskiego, a czasami uważanego za rosyjskiego. Drugi koncert fortepianowy tego kompozytora na lewą rękę dla Paula Wittgensteina napisany wykona Ilia Owczarenko, a dyrygować będzie Oksana Leniw. Zapraszam Państwa zatem na ten koncert w imieniu Andrzeja Słuka, a teraz też koncert fortepianowy jeszcze we fragmencie Andreas Steyer i koncerto Keln, czyli na instrumentach historycznych rondo finałowe z koncertu fortepianowego Bedur Jana Ladisława Dusika. Dobrego weekendu. To promocja. Piano chuligan. Jeśli rozrabia, to przy klawiaturze. Jeśli psoci, to w naszej wyobraźni skłonnej do poddawania się uporządkowanym podziałom. Jazz, muzyka poważna, klasyka awangarda. Piano huligan porusza się w szarej strefie między gatunkami i estetykami. Szarej? Tak się tylko mówi. Piano huligan. Piotr Orzechowski będzie gościem audycji kafe Muza w najbliższą niedzielę o 10. Andrzej Sułek zapraszam.